Minęła 19. program pierwszy Polskiego Radia. Andrzej Kocjan, zapraszam na Aktualności Jedynki. Koniec głosowania na Węgrzech. Wybory obserwuje na miejscu reporter Polskiego Radia. Za chwilę się z nim połączymy. Iran odpowiada na groźbę Donalda Trumpa, że to Amerykanie mogą teraz zablokować cieśninę Ormus. W aktualnościach także o nietypowym biegu w suwałkach. Tak Polacy spędzają weekend. Zaczyna się wielkie wyczekiwanie na wyniki węgierskich wyborów parlamentarnych. Głosowanie formalnie dobiega końca, ale Państwowa Komisja Wyborcza poda pierwsze cząstkowe wyniki dopiero po zamknięciu ostatniego lokalu wyborczego. Jak już mówiliśmy w aktualnościach, frekwencja do godziny 17 była rekordowa. Przekroczyła 74%. W niektórych okręgach może sięgać nawet 90%. W pobliżu sztabu rządzącego ugrupowania Fidesz Wiktora Orbana jest reporter Polskiego Radia Michał Makowski. Teraz się z nim łączymy. Dzień dobry dobry Serdecznie. Jaka jest atmosfera? Nad brzegiem Dunaju wzmaga się wiatr, a powietrze wydaje się jakby naelektryzowane w, w oczekiwaniu na wynik wyborów. Politycy Fidesu odgrodzili się od mediów, które otrzymały stosowne akredytacje w zamkniętej części brzucha wieloryba, bo tak w wolnym tłumaczeniu nazywa się sala konferencyjna, gdzie od 12 lat Fides organizuje swoje wy wieczory wyborcze. Jednak na zewnątrz sali ustawiono scenę, więc może będziemy mieć tutaj do czynienia z przemówieniem Wiktora Orbana. Ocy opozycyjna Tisa przeniosła się na drugą stronę Dunaju, który przez to staje się symboliczną granicą politycznego sporu na Węgrzech. No i w tym momencie pojawiła się najnowsza frekwencja na godzinę 18.30. Prawie 78% wyborców oddało swoje głosy. Ostateczne wyniki wyborów z dokładnym podziałem na mandaty poznamy najpewniej dopiero w przyszłą środę, e, przepraszam, w przyszłą sobotę. Do głosów krajowych trzeba doliczyć pakiety wyborcze oddane za granicą. Tak głosowało co najmniej 7% wszystkich uprawnionych, czyli ponad pół miliona wyborców. A w poprzednich wyborach głosy oddane za granicą dały Fidesowi dwa mandaty do parlamentu. Liczenie głosów tu, na miejscu, zacznie się zaraz po zamknięciu lokali wyborczych. Michał Makowski, dziękujemy za te szczegóły. Wygrana opozycji oznaczałaby definitywny koniec azylu politycznego dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego na Węgrzech. Uważa tak były zastępca ambasadora na Węgrzech, profesor Bogdan Guralczyk. Ekspert podkreśla, że lider opozycyjnej partii TISA, Peter Magdziar, jasno określił swoje stanowisko w sprawie azylu politycznego dla polityków PiS.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 O konsekwencjach wyborów na Węgrzech dla samych Węgrów, dla ich relacji z Polską i Unią Europejską, ale także z Rosją będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Już po 20.00 w radiowej jedynce specjalna audycja, a w niej pierwsze gorące komentarze, oceny, analizy.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 Amerykanie mają też usuwać miny rozmieszczone w cieśninie. Trump ostrzegł też, że każdy atak Iranu na amerykańskie siły lub cywilne statki spotka się z zdecydowaną odpowiedzią. Wcześniej Irańska Gwardia Rewolucyjna ostrzegła, że jakakolwiek próba przepłynięcia przez cieśniny Ormus przez okręty wojenne spotka się z surową reakcją. Podkreśliła, że mogą tędy przepływać wyłącznie statki cywilne i to pod określonymi warunkami. Strona irańska zdementowała doniesienia o obecności amerykańskich okrętów w tym rejonie. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena rashid Leon XIV podczas spotkania z wiernymi w Watykanie zapewnił o swojej modlitwie za wszystkich cierpiących z powodu wojny, w szczególności za naród ukraiński. Apelując o zawieszenie broni w Libanie podkreślił, że zasada humanitaryzmu nakłada moralny obowiązek ochrony ludności cywilnej. To są aktualności jedynki.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy na wschodzie Polski zachmurzenie przeważnie małe. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na południowym zachodzie miejscami słabe opady deszczu. Nad ranem na wschodzie możliwe mgły ograniczające wid widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od minus 3 stopni na wschodzie plus 2 w centrum do 7 na zachodzie. Wiatr słaby okresami umiarkowany.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 Starać się wysoko trzymać gardę, skoro wszyscy oszaleli. Wywiad Żyta. Dziś po 21.00 w Jedynce. Serdecznie zapraszam, Remigiusz Grzela. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu program pierwszy Polskiego Radia jest 9,5 minuty po 19.00. Przy muzyce o sporcie. Sylwia Urban, dobry wieczór. Dziś przy muzyce o sporcie wyjątkowo krótsze, bo tylko do 20, ale i tak przekażemy Państwu najważniejsze i najciekawsze sportowe informacje dnia. Będzie oczywiście piłka nożna i mecze 28 kolejki ekstraklasy, będzie siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, ale także tenis, rajdy samochodowe i wiele innych wydarzeń ze świata sportu. Zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej. Na dziś zaplanowano trzy mecze 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Krakowia grała z Arką Gdynia. Spotkanie oglądał Grzegorz Bernasik. Sporo się działo i ostatecznie nie mało zdarzyło dziś na stadionie przy ulicy Józefa Kałuży. Krakowia zremisowała z Arką Gdynia 2 do 2 i padł sprawiedliwy remis. Arka, która zadziwia fatalnym bilansem spotkań wyjazdowych, jedno zwycięstwo i jeden remis, a poza tym same porażki w delegacjach, zaczęła dziś ostrożnie, ale wcale niedefensywnie ustawiona. I choć to pasy po świetnym strzale debiutującego w wyjściowym składzie Krakowi Kongijczyka-Czarpentiera zdobyło prowadzenie w 24 minucie, gola... I... Stracili Krakowianie 5 minut później, gdy świetną główką popisał się Oskar Kubiak, asystował mu Kerk. 1-1 do przerwy, a tuż po pauzie w 49. minucie Władysław Gutkowski z wywołał euforię kibiców arki na krakowskim stadionie. Błyskawicznie przyjął podanie na piersi, obrócił się w polu karnym i precyzyjnie strzelił do siatki Krakowi. Było 1-2, ale też tylko przez kilka minut, bo w 53. minucie Bośniak Hasic wyśmienicie zacentrował z prawego skrzydła, a akcję zamknął lewy obrońca Krakowian. Mauro Perkowicz strzelając głową do siatki. Cztery gole, mnóstwo akcji, ładnych i ofiarnych zagrań defensorów. Sam Oskar Wójcik bodaj czterokrotnie blokował instynktownie strzały gości, których raczej bramkarz Krakowi nie mógłby wybronić. Ale im bliżej było końca, tym bardziej sprawiedliwym wydawał się wynik remisowy i taki padł. Dwa do dwóch. Czyli bez szampana w którejkolwiek szatni, ale i bez rozdzierania szat. Trener gości, trener Arki, Dariusz Banasik. My przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem ofensywnym. Wszyscy wiemy, że mamy problemy, kłopoty z grom na wyjazdach. Mało tych punktów zdobytych. Chciałbym, żeby zawodnicy trochę więcej ryzykowali, grali bardziej ofensywnie. Straciliśmy, ale też mieliśmy parę sytuacji na, na to, żeby, żeby przechylić tą szalę na naszą, na naszą korzyść. Ale z drugiej strony też tutaj gospodarze Krakowia też mieli parę sytuacji i, i myślę, że taki wynik jest, jest sprawiedliwy. Szkoleniowiec Krakowi Luka Elsner mówił. It's disappointing to not win at home. To oczywiście rozczarowanie, gdy nie wygrywasz strzelając dwie bramki na swoim boisku, ale pozytywem jest fakt, że walczyliśmy dzielnie, gdy przegrywaliśmy 1-2, a to był trudny moment. Do końca próbowaliśmy wygrać, mieliśmy swoje szanse, a walka w lidze ciągle trwa. Zakończył już po polsku Luka Elsner, Krakowia Arka 2-2. Emocji nie brakowało także w meczu motoru Lublin z Rakowem Częstochowa z remisowanym 1-1. O szczegółach Józef Kufel. Początek spotkania należał do gospodarzy, którzy do szóstej minuty stworzyli dwie groźne sytuacje pod bramką Oliwiera Zycha. Najpierw po zgraniu Karola Czubaka w ostatniej chwili piłkę spod nóg Bartosza Wolskiego wygarnął Marko Bulata. Chwilę później Strzał Jakendiaje zablokował Stratos Farnas. Zych do interwencji po raz pierwszy został zmuszony w 25. minucie, ale uderzenie Wolskiego było za lekkie, by mogło przynieść gola. Raków długo czekał na swoją pierwszą okazję. W 29. minucie Patrykowi Makuchowi skutecznie w oddaniu precyzyjnego strzału przeszkadzał Iwo Rodriguez. Z kolei w 35. minucie bohaterem gospodarzy został bramkarz Iwan Burkic, który obronił główkę Bogdana Rakowiczana. Do przerwy goli więc nie było. Po wznowieniu rywalizacji emocji było jak na lekarstwo, ale w 67 minucie kibice miejscowych mogli eksplodować radością. Po je niefortunnie we własnym polu karnym interweniował Jonathan Braut Brunes, kierując piłkę do własnej bramki. Motor znalazł się na prowadzeniu, a Raków, a zwłaszcza Norwek, robił wszystko, by doprowadzić do wyrównania. Jego dwa strzały obronił i gdy wydawało się, że mecz zakończy się zwycięstwem gospodarzy w w doliczonym czasie gry War dopatrzył się faulu Jakuba Łabojki na Brunesie we własnym polu karnym. Do piłki podszedł sam poszkodowany i zdobył wyrównującą bramkę. Motor zremisował z Rakowem 1 do jednego. Trochę smutek myślę, bo chcieliśmy ten mecz wygrać, wygrywaliśmy go i niestety straciliśmy tą bramkę. Obrońca motoru Filip Luberecki. Uważam, że z perspektywy spotkania to my prowadziliśmy tą grę. Raków miał pojedynczy sytuację i po prostu jedną z nich niestety wykorzystał. Obiecująco zaczęliście już pierwsze 10 minut, w zasadzie dwie bramkowe sytuacje. Gdyby udało się pewnie gdzieś otworzyć wynik spotkania, to ten mecz trochę inaczej by wyglądał, bo przez większą część dosyć zamknięte widowisko. No to prawda, zamknięte, ale z tego co mi się wydaje to my mieliśmy tą piłkę i my chcieliśmy tworzyć tę sytuację i więcej byśmy czasu na ich połowie. Więc tak, zgadzam się, mieliśmy wystarczające sytuacji, żeby to wygrać i szkoda, że, że z tyłu tego nie dotrzymaliśmy na z tyłu. Pomocnik Krakowa Częstochowa, Oskar Repka, ten punkt to dzisiaj wasza zdobycz, czy strata dwóch oczek? Każdy punkt doceniamy, ale walczymy o trzy punkty. Zawsze przyjeżdżamy tutaj z myślą o trzech punktach, nieważne czy graliśmy ostatni mecz w czwartek i to 120 minut, no ale na pewno przyjeżdżamy po trzy punkty no i, i boli na pewno ta strata punktowa, ale znowu się podnosimy z e, przegrywającego wyniku i trzeba wyciągnąć na pewno wnioski, no, ale jest dużo też pozytywów, także jest na czym budować i mamy teraz cały tydzień, można powiedzieć, trochę odpoczynku, trochę analizy i przygotowania się do kolejnych meczów. Oskar z pre perspektywy boiska ten remis zasłużony, sprawiedliwy dla obu stron? Myślę, że sprawiedliwy, jeżeli patrząc tak okazję, ale mieliśmy też, żeby wyjść na to prowadzenie i myślę, że wtedy byśmy nie oddali na pewno wyniku. Więc trochę boli, ale no, patrząc obiektywnie, to no, trochę sprawiedliwe. Trwa jeszcze mecz Lecha Poznań z GKS-em Katowice. 83. minuta i remis 3 do trzech. Tuż po ostatnim gwizdku połączymy się z Krzysztofem Ratajczakiem, który opowie, co działo się na boisku. Ale zanim będziemy w Poznaniu, przenieśmy się gospodarzy i ostateczne zwycięstwo 26 do 24. Warta Zawiercie miała 72 godziny odpoczynku po meczu ćwierćfinałowym. Resowia po ćwierćfinale 8 dni. No więc wychodzi na to, że nie odpoczynek jest istotny, a właśnie ten rytm meczowy, bo to pozwoliło, myślę, Zawiercianom dziś wygrać. 3 do 0 w pierwszym meczu na ten drugi w Rzeszowie. Musimy poczekać. Do soboty. Bardzo dziękuję za relację. To był Tomasz Gancarek, a ja dodam, że w drugiej parze półfinałowej projekt Warszawa zmierzy się z Bogdanką lub Lublin. Rywalizacja będzie trwała do dwóch zwycięstw. Wracamy do piłki nożnej. Przypomnę, że w zakończonych już dzisiaj meczach 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Krakowia zremisowała z Arką Gdynia 2-2 i Motor Lublin zremisował z Rakowem Częstochowa 1-1, a w trwającym wciąż jeszcze spotkaniu Lecha Poznań z GKS-em Katowice też jest remis. Tyle, że 3-3 i 3. już za chwilę będziemy w Poznaniu. Z kolei teraz ligi zagraniczne. W angielskiej Premier League Crystal Palace wygrał z Newcastle United 2-1. Nottingham Forest zremisował z Aston Villa 1-1 i Sunderland wygrał z Tottenhamem 1-0. Trwa spotkanie Chelsea London z Manchesterem City. To już doliczony czas gry i Chelsea przegrywa 0-3. Liderem jest Arsenal. Jeśli chodzi o ligę francuską, likę Nicea zremisowała z Le Havre 1-1, Toulouse przegrała z Lille 0-4, o 20.45 rozpocznie się mecz Lyonu z Lorient, a tu liderem tabeli jest Paris Saint-Germain. W hiszpańskiej La Lidze, Osasuna zremisowała z Betisem 1-1, Majorka wygrała z Vajekano 3-0. trwała przerwa w meczu Celty Vigo z Oviedo i do przerwy Celta przegrywa 0-2 dwóch, a o 21 Atletik Bilbao zmierzy się z Real. W niemieckiej Bundeslidze FC Köln wygrał z Werder'em Brema 3 do 1, VfB Stuttgart pokonał Hamburger SV 4 do 0 o 1930, a więc już za chwilę SC Freiburg na wyjeździe zagra z FSV Mainz. I we włoskiej Serie A Genua wygrała z Sassuolo 2 do 1, Parma zremisowała z Napoli 1 do 1. Trwa spotkanie Bolonii z Lecce. 67. minuta i Bolonia prowadzi 1 do 0. A o 20.45 Komo zagra z Interem. Inter jest liderem tabeli. I jeszcze dodam, że jeśli chodzi o ligę hiszpańską, La Ligę, tu prowadzi w tabeli Barcelona, a jeśli chodzi o ligę niemiecką, to prowadzi Bayern. Monachium. Szymon Włodarczyk zdobył bramkę dla Excel Excelsioru Rotterdam, do którego jest wypożyczony ze szturmu Graz, 23-letni piłkarz, zdobył drugiego gola dla gości w zremisowanym 2-2 meczu z Cwole w 30. kolejce Ligi Holenderskiej. Excelsior zajmuje 15. miejsce w tabeli i nie jest jeszcze pewien utrzymania w ekstraklasie. Z kolei Mateusz Żukowski zdobył bramkę dla FC Magdeburg w przegranym 3-4 wyjazdowym meczu z SC Paderborn w 29. kolejce drugiej ligi piłkarskiej w Niemczech. Z dorobkiem 16 goli jest liderem klasyfikacji strzelców, a rozegrał tylko 17 spotkań w sezonie. Przypominam, już za chwilę będziemy w Poznaniu. Program pierwszy Polskiego Radia. Ale zanim przeniesiemy się na mecz Lecha Poznań z GKS-em Katowicem, zmieńmy na chwilę dyscyplinę, ale też będziemy mówić o grach zespołowych, a konkretnie o koszykówce. Gdyż w Ekstraklasie Koszykarzy w meczu czołowych drużyn tabeli Legia Warszawa grała z Górnikiem Wałbrzych. O tym Grzegorz Nowaczek. Legia Warszawa pokonała Górnik Wałbrzych 93 do 68. W pierwszej kwarcie bezbłędny w zespole Legii był Dominik Brefton, zdobywca 7 punktów. W zespole Górnika dobrze odpowiadał mu jednak Grzegorz Kulka, który kończył ważne akcje i zdobył 6 punktów. Wynik był wtedy wyrównany. W drugiej kwarcie zaczęła się zarysowywać przewaga Legii. Za wygraną nie dawał jednak jej były gracz, a obecnie kapitan Górnika Dariusz Wyka. Po pierwszej połowie zespół z Warszawy prowadził 46 do 39. Trzecia kwarta obfitowała w celne rzuty za dwa punkty w wykonaniu Legii. Prowadzenie gospodarzy rosło, a goście nie potrafili na to odpowiedzieć. W czwartej kwarcie na domiar złego dla Górnika goście zaczęli notować bardzo dużo strat. Legia górowała pod koszem zarówno w obronie jak i w ataku. Wszystko to mogło dać tylko jeden skutek. Legia wygrała 93 do 68. Satysfakcji z gry swojego zespołu nie ukrywał trener Legii Heiko Ranula. Górnik to zespół, który trzeba szanować. Nawet jeżeli występują w okrojonym składzie, to zawsze gra się z nimi ciężko. Dziś było podobnie. Zawsze wnoszą w spotkanie dobrą fizyczność. Ja jestem dziś dumny ze swojej drużyny. Myślę, że szczególnie w drugiej połowie zagraliśmy dobrze w obronie. Wszyscy zawodnicy, którzy dziś grali, wnieśli coś od siebie i jestem z tego bardzo zadowolony. O przyczynach porażki mówił zawodnik górnika Grzegorz Kulka. Co tu dużo mówić, pierwsza połowa, y, sił jeszcze starczyło, myślę, że całkiem wyrównany mecz, natomiast w drugiej połowie, no w drugiej połowie Legia odjechała, no tutaj też widać punkty z ławki 44 do 17, no niestety tej ławki u nas jest mało i tyle no. Na koniec przypomnę, Legia Warszawa pokonała Górnik Wałbrzych 93 do 68. I Legia Warszawa jest liderem tabeli, a drugi dziś mecz w ekstraklasie koszykarze jeszcze trwa. GTK Gliwice gra z Kingiem Szczecin, to już czwarta kwarta końcówka tej czwartej kwarty i GTK przegrywa z Kingiem 83 do 91. Z kolei w ekstraklasie piłkarzy ręcznych trzecie w tabeli Wybrzeże Gdańsk podejmowało lidera Orlen Wisłem Płock, relacja Tymoteusza Kobieli. Ten mecz, jak większość swoich ligowych spotkań, kontrolowali płotczanie. Początek był co prawda wyrównany i gdańszczanie utrzymywali wynik blisko remisu, ale w końcówce zabrakło im skuteczności i Wisła do przerwy prowadziła 14 do 12 i to pomimo, że czerwoną kartkę tuż przed przerwą otrzymał Abel Serdio. Wcześniej Hiszpan rzucił cztery bramki. Końcówka pierwszej połowy była zapowiedzią tego, co miało wydarzyć się na początku drugiej, czyli rosnącej przewagi Wisły. Płotczanie szybko odskoczyli na dystans czterech trafień i już kontrolowali mecza po bardzo dobrym finiszu wygrali różnicą 7: 31 do 24. Przyczyn porażki szukał rozgrywający gospodarzy Jakub Będzikowski. Kluczowym elementem było pierwsze 15 minut drugiej połowy. Tam z tego co pamiętam Niestety przegraliśmy dwa razy nasz okres w przewadze, Wisła wtedy zdobyła wprawdzie minimalne prowadzenie, ale jednak jest to tak doświadczona drużyna z takimi zawodnikami, że później ciężko jest odrobić nawet tą minimalną stratę, dodatkowo później ją jeszcze powiększyli. To jest myślę główna przyczyna naszej porażki dzisiaj. Gdańszczanom zabrakło kogoś, kto pełniłby rolę lidera ofensywy. Najwięcej bramek dla Wybrzeża rzucił Wiktor Tomczak, cztery. Dla Wisły siedem razy trafił Michał Daszek, który po meczu myślał już o kolejnym wyzwaniu. Fajne przetarcie przed sobotnim spotkaniem z Kielcami. My byliśmy przygotowani tutaj na dużą walkę ze strony Wybrzeża, bo bardzo dobrze grają w tym sezonie w domu. I cieszę się, że, że ten mecz tak wyglądał, bo, bo w sobotę będzie na pewno ciężko i, i wiele schematów, y, które gra Wybrzeże są podobne do zespołu kieleckiego, więc, więc dla nas to też było mimo, że, że to mecz to też okazja do zobaczenia co działa, co nie działa. I oczywiście dodam, że po dwóch meczu ze Sportingiem fajnie jest znowu zagrać mecz i go wygrać. I Wisła i Wybrzeże zagrają w turnieju finałowym Pucharu Polski. Płocczanie z Industrią Kielce, a z MKS Kalisz. W drugim meczu 26. kolejki Ekstraklasy Szczypiornistów ostatniej w sezonie zasadniczym Stal Mielec przegrała z Industrią Kielce 27 do 41. W tabeli prowadzi Płock czterema punktami przed Kielcami i 23 przed Gdańskiem. Dziś także polskie piłkarki ranczne grały w Radomiu z Rumunkami o awans do turnieju finałowego Pucharu Europy i niestety przegrały 34 do 38. Już za chwilę połączymy się z z byłą reprezentantką Polski, a obecnie komentatorką Polsatu Iwoną Niedźwiedź. Natomiast broniące trofeum szczypionistki Zagłębia Lubin zmierzą się z MKS em Lublin, a Piotrkowia zagra ze startem Elbląg w półfinałach Pucharu Polski. Turniej Final Four odbędzie się 9 i 10 maja w Elblągu. Włoch Janik Sinner wygrał prestiżowy turniej w Monte Carlo i jutro zostanie liderem światowego rankingu tenisistów. W finale pokonał dotychczasowego Lidera listy ATP Hiszpana Carlosa Alcaraza 7-6 i 6-3. Z kolei Rosjanka Mirra Andriejewa triumfowała w turnieju tenisowym w Lińcu. W finale Andriejewa zwyciężyła reprezentującą od niedawna Austrię Anastazję Potapową 1-6-6-4-6-3. Dla osiemnastoletniej to piąta wygrana w turnieju tej rangi w karierze. Tymczasem Iga Świątek szykuje się do turnieju tenisowego w Stuttgarcie. Będzie to jej pierwszy występ pod wodzą nowego trenera Hiszpana Francisco Rocha. O tym w czym ten szkoleniowiec może pomóc naszej najlepszej tenisistce Piotr Dąbrowski rozmawiał z byłym znakomitym deblistą Marcinem Matkowskim. Chciałbym porozmawiać pośrednio o Rafaelu Nadalu, ale bardziej o Francisco Rodzu. Jak pan patrzy na to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o Sztabigi, no bo nie da się ukryć, że to jest trener nieoczywisty, ale też z drugiej strony ekstremalnie szanowany w całym środowisku, taka osoba z tylnego siedzenia, w ostatnich latach wziął absolutnie sprawy w swoje ręce gra pierwsze skrzypce jako ten pierwszy szkoleniowiec, no i też ta współpraca Igi z nim, jak i te treningi na Majorce z samym Rafą Nadalem no bo rady od wielokrotnego mistrza wielkoszlamowego, no to powiedzmy sobie tak, nie w kij dmuchał. jeżeli Iga zdecydowała się na tego szkoleniowca widzi w nim osobę, która jest w stanie przekazać jej pomoc móc jej wrócić do jej najlepszej formy, najlepszego grania. No, Iga wiadomo zawsze mówiła, że Rafa jest dla niej taką e, osobą, która darzy wielkim szacunkiem, wielkim mistrzem i na nim się często wzorowała, więc można zrozumieć wybór trenera, który był przez kilkanaście lat przy Rafael Nadalu. Jak najbardziej jest to trochę nieoczywisty wybór, ponieważ przed ustrzeniem, że ona jest Iga zainteresowana nie wymieniłbym go na pewno w, w liczbie szkoleniowców, gdzie Iga może być zainteresowana. Natomiast jeżeli Iga po paru dniach treningów próbnych, zdecydowała się na zatrudnienie właśnie rojat. Myślę, że czuje się z nim na tyle komfortowo, że nie będzie widziała żadnych przeszkód do trenowania, a dla Jigi najważniejsze stabilność, powtarzalność, ponieważ grę cały czas ma, tylko żeby to było na wysokim poziomie i przede wszystkim przez dłuższy okres w turniejach i w tygodniach. Nowy trener to też detalista, człowiek, który przyciąga wielką uwagę do szczegółów. Na tym poziomie co jeszcze można tenisowo? Coś się poprawia? Czy to są jakieś minimalne Absolutnie detale, które mogą mieć znaczenie przy tych meczach o najwyższą stawkę. Drobne detale, ponieważ wiadomo na takim poziomie już nie zmienisz wiele rzeczy. Zawodnicy oczywiście mogą cały czas się rozwijać, mogą dodawać e, rzeczy do ich całej gry, do ich repertuaru zagrań. Natomiast zawodnicy już tacy doświadczeni jak Iga chcą bazować na tym, w czym są, są najlepsi i co im dawało sukcesy i co im daje sukcesy, więc Iga pewnie będzie chciała wrócić do twojej takiej stabilnej gry, solidnej, gdzie była postrachem zawodniczek na WTA, szczególnie na kortach ziemnych. nią teraz kilka turniejów razem na końcu z Erlanga Ross, gdzie... Może teraz nie jest już taką faworytką murowaną jak zawsze było, ale jak najbardziej jest w stanie wygrywać te turnieje, ponieważ no Iga, jej gra jest jak najbardziej odpowiednia dla kortów ziemnych. Tam odnosiła spektakularne sukcesy i nie ma powodu, żeby nie wróciła do tego, a to daje jej tak naprawdę pewność podbudowę na wszystkie inne turnieje. Przypomnijmy, że Iga też wygrała w zeszłym roku umbledą, więc na pewno jest zwyciężczynią turniejów na kortach trawiastych. Myślę, że idzie zależy na tym, żeby tam gdzie jest jej królestwo, czyli na ziemi pokazać się Lepszej strony. Japończyk Takamoto Katsuta wygrał rajd Chorwacji czwartą rundę Mistrzostw Świata. Kierowca Toyoty o niespełna 21 sekund wyprzedził swojego kolegę z teamu Fina Samiego Pajariego, a trzecie miejsce ze stratą prawie 2 minut i 8 sekund zajął nowozelandczyk Hayden Padon z Hyundai'a.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 i to jest umiarkowanie zadowolone. To nie był łatwy powrót na asfalty po ponad półtora rocznej przerwie, a pierwszy raz w tym samochodzie na pewno starałem się odnaleźć przy tak mocnej konkurencji i szalenie trudnych odcinkach specjalnych trzy przebite opony, droga szutrowa miejscami, więc nie było szans ominąć kamieni ale na pewno jest to duża lekcja dla nas, coraz więcej wiem na temat ustawień tego auta będę starał się to wykorzystać w przyszłości, nie powiem, że jestem super zadowolony, no bo musiałbym Was oszukać i skłamać, natomiast wiem co zrobić przynajmniej tak mi się wydaje dziękuję całemu zespołowi i oczywiście wszystkim kibicom, którzy przyjechali jak w domu. To jest fantastyczne. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście na dobre i na złe, bo tak powinniście zachowywać prawdziwi kibice. Dodam, że dla Polaków był to dopiero pierwszy rajd w tym sezonie. W Mistrzostwach Świata prowadzi Katsuta, który o 6 punktów wyprzedza dotychczasowego lidera, waliczyka Elfina Iwansa, także kierowcę Toyoty. Następny rajd to rajd Wysp Kanaryjskich, który odbędzie się w ostatni weekend kwietnia. Polskie Radio. Jedynka. Belk Wout van Aert wygrał kolarski klasyk Paryż-Roubaix. Drugie miejsce zajął Słoweniec Tadej Pogaczar, a trzecie Belk Jasper Stuyfen. Osiemnasty był Stanisław Aniołkowski. Filip Maciejuk ukończył wyścig na 54. miejscu, a Kamil Małecki i Kamil Gradek nie dojechali do mety.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 I pierwsze miejsce w Lidze Światowej w 2012 roku. Etiopka Shur Demise pobiła rekord maratonu w Paryżu o ponad minutę, wygrywając z czasem 2 godziny 18 minut i 33 sekundy. To szósty najlepszy wynik na świecie w tym roku. U mężczyzn zwyciężył Włoch etiopskiego pochodzenia Jeman Berhan Krippa. A w Mistrzostwach Polski w maratonie, które odbyły się w Łodzi wygrali Izabela Paszkiewicz i Mateusz Kaczor. I don't know. Czekamy na połączenie z Krzysztofem Ratajczakiem, który oglądał mecz Lecha Poznań z GKS-em Katowicem. Ten mecz zakończył się przed chwilą. Przypomnę, że Lech zremisował z GKS-em Katowice 3 do 3, a w dwóch wcześniejszych spotkaniach w 28. kolejce piłkarskiej ekstraklasy Krakowia zremisowała z Arką Gdynia 2 do 2 i Motor Lublin zremisował z Rakowem Częstochowa 1 do 1, a zatem dziś same remisy w meczach 28. Z mojej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań jest liderem tabeli, ma dwa punkty przewagi nad Zagłębiem Lubin i trzy nad Jagiellonią Białystok. A zatem to jeśli chodzi o dzisiejszą piłkarską ekstraklasę. Natomiast oczywiście jeszcze czekamy na połączenie z naszym sprawozdawcą, który opowie nam jak te gole padały, bo to aż sześć goli w Poznaniu. Natomiast w pierwszej lidze piłkarskiej też odbyły się trzy 28 28 kolejki. Pogoń Siedlce przegrała z GKSM Tychy 0 do 1. Polonia Bytom zremisowała z Wisłą Kraków 1 do 1 i znicz Pruszków przegrał z Miedzią Legnica 1 do 2. Tu w tabeli prowadzi Wisła Kraków, która ma aż 7 punktów przewagi nad Śląskiem Wrocław, a trzecie miejsce zajmuje hrobry Głogów. No i jeszcze spójrzmy na te mecze w Ligach Europejskich, które jeszcze trwają. W La Lidze w Hiszpanii 54. minuta i Celta Vigo przegrywa z Oviedo do 0 do 2. O 21. rozpocznie się mecz Atletiku Bilbao z Villarreal. W niemieckiej Bundeslidze 15. minuta w spotkaniu FSV Mainz z SS Freiburg i tu na razie remis 0 do 0. A w włoskiej Serie A 85. minuta Bolonia, Bolonia gra z Lecce i prowadzi 1 do zera. O 20.45 Komo zagra z Interem. Mediolan Inter jest liderem tabeli. Ma 6 punktów przewagi nad Napoli. A jeśli dziś wygra, to oczywiście tę przewagę jeszcze powiększmy. Czekajmy więc jeszcze na połączenie z Poznaniem. Miejmy nadzieję, że już za chwilę to się stanie. Wreszcie mamy możliwość usłyszenia tego, co Krzysztof Ratajczak ma do powiedzenia po meczu Lecha Poznań z GKS-em Kadowice w 28. kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Remis 3 do 3, 6 goli. Miał jeszcze Ali Goli Zadek, później także Hokans, ale kapitalnie spisywał się Rafał Strączek bramce drużyny Katowic. A gospodarze mogli też przegrać, bo Bartosz Nowak miał także meczową piłkę w samej końcówce meczu, który miał także 8 doliczonych minut. Ale więcej goli już nie było, wystarczy. Lech Poznań, GKS Katowice na Bułgarskiej w Poznaniu 3-3. Krzysztof, Krzysztof Ratajczak, bardzo dziękuję za tę relację, a zatem przypomnę, dziś w 28. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy w trzech meczach same remisy. Przypomnijmy, że w Ekstraklasie Siatkarzy w pierwszym meczu półfinałowym Warta Zawiercie wygrała z Aseko Resowią 3 do 0. Tu rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Jutro w drugim, ale pierwszym oczywiście dla nich meczu półfinałowym Projekt Warszawa zagra z Lukiem Lublin, a w, piłka, w piłce ręcznej w meczach ekstraklasy piłkarzy ręcznych Wybrzeże Gdańsk przegrało z Orlenem Wisłą Płock 24 do 31 i Stal Mielec Uległa Industrii Kielce 27 do 41. Orlen wisła Płock jest liderem tabeli. No i dziś także polskie piłkarki ręczne grały z Rumunkami o awans do turnieju finałowego Pucharu Europy, ale niestety przegrały w Radomiu 34 do 38. I to już wszystko w audycji przy Muzyce o Sporcie. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.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 Autopromocja. Reklama. Ależ. Się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 Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Dramat na drodze krajowej nr 7 między Warszawą a Czosnowem w pobliżu Łomianek na 349 km. Doszło do zdarzenia pięciu autosobowych. W wyniku tego wypadku dwie osoby poniosły śmierć, jedna osoba jest ranna. Ruch najpierw był zablokowany, teraz odbywa się pod wiaduktem w obu kierunkach. Trasa S-19, odcinek Węzeł Janów Lubelski Południe, Węzeł Lasy Janowskie w pobliżu miejscowości Gierlachy. Na 84 km doszło do kolizji dwóch autosobowych. Zablokowana została jezdnia w kierunku Rzeszowa. Droga Krajowa nr 25, odcinek Biały Bór Bobolice w pobliżu miejscowości Porost. Na czwartym kilometrze po zdarzeniu autoosobowego i motocykla dwie osoby zostały ranne. Droga numer 25 jest lasą zablokowaną. Droga ekspresowa 61 odcinek Osłów Mazowiecka Łomża. W pobliżu Jakaci Dwornej na 24 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery blokując lewe pasy jezdni w obu kierunkach. Autostrada A4. W rejonie Brzegu przed Oleśnicą Małą spore utrudnienia i spowolniony ruch od Juszkowa dla jadących w stronę Wrocławia. Również A4. Między Katowicami a Krakowem w rejonie Chrzanowa spowolniony jest ruch na blisko 3-kilometrowym odcinku jezdni w kierunku stolicy Małopolski. Powodem są roboty remontowane na tym odcinku autostrady.